W tym wieczornym odcinku witam wszystkich patronów, którzy tęsknili za biblioteką grozy. To dla Was, kochani, wydanie z lutego 2024 roku. To już rok czasu, odkąd dom dźwięków na mojej półce dźwięczy wyrzutami sumienia, nakazując, aby zostać przeczytanym. Dlatego, z racji tego, że to 170 stron, wreszcie poczułem ten zew. I pierwsze opowiadanie pod tytułem Żona Huguenina. Huguenina, tak to będę czytał. Eee, opowiadanie zaczynające tomik M P Siela. Czyli Matthew Philip Phipps Shell 1865 do 1947 to brytyjski pisarz hinduskiego pochodzenia, który właśnie wplata różnego rodzaju nawiązania wschodnie. Standardowo będę nagrywał opowiadanie po opowiadaniu ze spoilerami mniejszymi, ale zanim startujemy, to trzeba powiedzieć, że ten pisarz był wcześniej wydany w Polsce w tomiku antologii Bramy Piekieł. Wydawnictwo łódzkie i um, opowiadanie pod tytułem Kselusza Zostało umiejscowione w tym tomiku, no już leciwym, bo zaraz ja tutaj go akurat mam, 91. I tłumaczenie mamy Macieja Świerkockiego. Natomiast w wydawnictwie C i T Beata Długajczyk. Więc kselucha, czy kselusza, która tutaj się powtarza, mamy w Polsce w, w dwóch tłumaczeniach kobieta i mężczyzna, więc jak najbardziej porównamy troszeczkę, może jak dojdziemy do tego punktu. Zgodnie z zasadami Biblioteki Grozy będę to dzielił na, na części, gdyż. Potem jest bardzo dużo problemów z montażem, żeby nie wiem, wszystkie opowiadania dać do jednego podcastu. Więc niech te drzwi zaskrzypią, bo na razie skrzypi moja podłoga. I przechodzimy do opowiadania, w którym poznamy żonę Huguenina. Po jednym opowiadaniu trudno mi mówić o stylu, więc skupimy się na fabule, która zaczyna się klasycznie groźnie. Pierwszoosobowy narrator opowiada, że jego przyjaciel Huguenin, koneser sztuki, podatny na impulsy i emocje bon vivant, najwyraźniej popadł w szaleństwo. Tak przynajmniej wywnioskowałem. Z listu, który otrzymałem od niego po długich latach milczenia. I z krótkiego listu dowiadujemy się, że ten kolega, Huguenin, mieszka na, w Grecji, na górze Kynthos, w domu, który najprawdopodobniej, obstawiam, że na okładce właśnie jest namalowany, tego wydania zainspirowany, tym budynkiem samotnym budynkiem na wyspie, budynkiem okrą o okrągłym sklepieniu, bo właśnie na wyspie na wyspie mamy akcję. Obecnie wyspa niemal w całości należy do mnie i poza mną prawie nikt na niej nie mieszka. Ma zaledwie cztery mile długości. Mieszkam w domu stojącym niemal na płaskim szczycie zbudowanej z granitów kynthos i w nim też przyjaciel umrę. Przyjaciela, przyjaciela, za tym najbardziej tęskni mój słaby duch. Tak więc, komentuje to narrator, że utrzymany w tym tonie żałobny rapsod ciągnął się przez kilka stron. Trzykrotnie pojawiało się tam określenie żyjące monstrum. Nasz narrator przemieszany był współczuciem. No i teraz z Londynu na Delos to cała wyprawa, jednak pod wpływem impulsu. W 1880 roku, 13 sierpnia... Dwa miesiące przed wydarzeniami pierwszej fali tsunami, czyli było wielkie tsunami, które opóźniło tego naszego bohatera, który już tam kiedyś leciał w 1880. Ale teraz jednak wyruszy ten narrator. Czyli tutaj akcja jest po 1880. Przepraszam, jeszcze raz, bo, bo, bo rozproszył mnie telefon. On w sierpniu 13 sierpnia 1880 roku on wyruszył wcześniej, bo to wtedy podana jest data, kiedy wielkie tsunami wystąpiło. Czyli jakby nasz główny bohater przybywa na wyspę dwa miesiące przed tymi wydarzeniami, czyli już wiemy jakby, że perspektywa narratora jest szersza niż nam się tutaj wydaje tylko z tego listu. To już jest coś z perspektywy czasowej, Przeciąłem otaczający wyspę pierścieniem pas płaskiego terenu i zacząłem wspinaczkę na szczyt wzniesienia. W balsamicznym powietrzu unosił się za zapach róż, jaśminów, migdałowców. Po niecałej godzinie wchodziłem do zapuszczonego ogrodu i kładłem dłoni na ramieniu wysokiego, przygarbionego mężczyzny, odzianego w attycką szatę, który przechadzał się między drzewami. Pod moim dotknięciem wzdrygnął się z przestrachu, obrócił twarzą ku mnie. – Och, zaskoczyłeś mnie – wyznał, przyciskając dłonie do piersi moje serce. Więcej nie był w stanie z siebie wydobyć, to był Huguenin, ale jednocześnie jakby nie on. Gęsta broda spływająca na szatę z białej wełny, jak dawniej lśniła czernią, ale rozwiszczone włosy z każdym podmuchem zafirka całkowicie pokrywała siwizna. Zgaszone, zapadnięte oczy sprawiały wrażenie oczu, dawno zmarłego człowieka. Weszliśmy do domu. E, tak właśnie jest opisane to spotkanie z głównym bohaterem. I teraz, mniej cytatów, powoli będziemy się orientować, co słychać na tej wyspie. I to opowiadanie dało mi więcej z tego klimatu ostatniej powieści Dina Kuńca, współczesnego pisarza horroru, pod tytułem Dom na krańcu świata, bodajże, której książce poświęciłem osobny podcast na okładce domu na krańcu świata też jest właśnie wyspa, jest właśnie jakaś czaszka, jakaś twarz, tutaj też mamy jakąś twarz i to wszystko łączy się nam z opowieścią o kobiecie mieszkającej samotnej na wyspie. Jednak bardzo rozczarowała mnie ta książka, a właśnie te 15 stron, omawianego dzisiaj opowiadania, daje o wiele więcej tego klimatu właśnie osaczenia na wyspie. Bo okazuje się, że ten dom, do którego oni wchodzą, to domostwo, wielkie pałac, jest wybudowany przez żonę tego Huguenina, tytułową żonę. Ale tej żony nigdzie nie ma. Więc główny bohater dostrzega te korytarze różne, korytarze dziwne, dziwne jakieś korytarze. Nie mam innego słowa. I tam jest jakaś taka nić. I kiedy oni chodzą po tym domostwie, to widać, że ten gospodarz kieruje się tą nicią. Czyli gdzieś ona musi prowadzić. Najprawdopodobniej do miejsca, w którym przebywa ta żona. Też są obrazy tej żony. Ona to ponoć wszystko zbudowała. Ona ma jakiś wpływ właśnie. Ona jest jakimś takim ciężarem tkwiącym nad głową właśnie tego Hugenina i coś tu jest nie tak, coś tu jest nie tak. Powoli dochodzimy do tego, że ten główny narrator, bohater chce wziąć sprawy w swoje ręce i kiedy nasz gospodarz śpi, to on chce za tą nitką pójść, dojść, gdzie to jest. W ogóle główny bohater zrywa tę nitkę, potem w wyniku tego mamy jakiś spór pomiędzy bohaterami, no i pod koniec dochodzą do tej komnaty. W nocy to się wszystko dzieje. Ten główny bohater, narrator, tak jakby chce uratować naszego Hugoinina, E, dzieje się coś dziwnego, zaczyna się jakieś pandemonium. W pewnym na scenie Huguenin e, przytula się do... Takiej, o, o, takiej, takiego filarka, filaru wielkiego, właściwie, i czuje trzęsienie ziemi, jakby, że, że nie wiadomo, czy ta wyspa się trzęsie, czy to jest trzęsienie ziemi, czy coś się budzi. No i, i w pewnym momencie, jakby z jakiejś tam komnaty, do której pewnie prowadziła ta nić, wystrzeliwuje, wy, wypada bestia. E, gepard, bodajże przypominająca Geparda, Podejrzewam, że to jest właśnie jakaś emanacja tej żony, sił żony przemienionej czy duch tej żony wstąpił do tego zwierzęcia, które jest takim opisane nie jako zwykłe zwierzę, tylko jakieś z ogromną siłą, mocą. Ta żona w ogóle oczywiście była bardzo piękna, była też artystką jest tutaj w dialogach pomiędzy bohaterami. Dowiadujemy się, jak głęboka miłość łączyła tego huguenina i tamtą kobietę. Następuje zwarcie huguenina z tym gepardem. Wpadają w, właśnie w jakiś Płomień, gdzieś tam coś się wszystko zaczyna burzyć i zgliszcza, tak? czyli pożar i główny bohater ucieka. Ucieka z tamtej wyspy, już jakby przyjaciel jest stracony. Widzimy na horyzoncie zgliszcza zapadającego się do mostwa gmachu właściwie, bo to jest jak trochę gmach opisywane. O pierwszym brzasku opuściłem mistyczną świątynię starożytnego kultu Wśród widoków, jakie żegnały moje oczy, był słup dymu nad ruiną przeklętego domostwa huguenina. Dużo też właśnie jest opisów e, tych, tych, tych rzeźb, które tam są, ma, malunków na, na ścianach, mistyczne kulty. Właściwie do końca jakby nie wiemy, co tam się wydarzyło. Nie, nie wiemy jakby, co tam do końca było odszczone. Tak? No, e, jesteśmy tam przechodniem trochę. Przybywamy pobyć z przyjacielem i, i potem Odchodzimy. Może troszkę można by przedłużyć sceny, kiedy oni tam poznają tę wyspę, kiedy jeszcze nic się nie dzieje strasznego, ale 15 stron to opowiadanie bardzo dobrze wprowadza, zachęca yy, motywami znanymi. Właściwie nie ma tutaj nic odkrywczego, ale jakoś mnie to zauroczyło. Nie wiem, czy z powodu tego, że miałem lekką przerwę z Biblioteką Grozy, czy z powodu tego, że dużo tutaj było przypisów od tłumaczki z jakimiś ciekawostkami, które no, jakiś tam koloryt dały. Ja zawsze o te przypisy apelowałem i jeszcze o daty. Dat nie ma. No. Przypisy fajnie, że są właśnie. Podbudowuje to klimat. Jest to ożywcze pod tym kątem, że jest ta wyspa, jest tam jeden budynek na jednej wyspie, czyli już mamy jakąś zagadkę, co to w ogóle jest za budowla. To, to jest ciekawe, no, ten kształt też jest niecodzienny. Dlaczego ten człowiek tam jest, dlaczego nie może odejść, no bo on no, o tej żonie cały czas pamięta. Jest to zagadka, jest ten klimat z takim lekko dalekowschodnim posmakiem delikatnym. Poświęcenie przyjaciela dla przyjaciela, jakaś podróż właśnie do odległego zakątka świata, aby zobaczyć coś dziwnego. Takie trochę przygodowe też może jest to opowiadanie. Kredyt zaufania ode mnie dostaje. Myślę, że to jest niezobowiązujący tekst na start zacząłem czytać drugie opowiadanie to będzie coś innego, kryminalnego tak więc jest kolorowo a okładka właśnie z pięknymi chmurami nad tą wyspą zachęca, zachęca aby dłużej zostać w tych krainach jakie Shill przed nami maluje moja ocena tego opowiadania to jest decent 6 na 10 czyli takie ok 6 na 10 Ciekawi mnie jak będzie wyglądał jakże intrygujący tytuł opowiadania Dom Dźwięków. Cóż to będzie? Nie mogę się doczekać tego opowiadania. A tymczasem kończę już tę część i kiedy przeczytam następne opowiadanko w drugiej kolejnej wstawce omówimy sprawę eufemii Rafasz. Do usłyszenia. I witam w kolejnej wstawce, gdzie będziemy omawiać sprawę eufemii Rafasz. The Case of Eufemia Rafasz. 21 strona do 40. I wydaje mi się, albo obawiam się, że to może być bardzo krótka wstawka. Gdyż to 20-stronnicowe opowiadanie w kontekście poprzedniego Chyba mnie rozczarowało. Chyba nazwałbym to takim po prostu czytadłem do dorożki. Jedziemy dorożką... I w gazecie takie opowiadanie czytamy. Och, panie Parker, on wrócił, wrócił nareszcie. Wielkie nieba, mówi pani o doktorze? O doktorze, widziałam go na własne oczy, na podjeździe, pieszo. Widać, wszedł do parku przez północną bramę. I teraz tego, temu doktorowi ktoś zabił siostrę. Tytułową Eufemię Rafasz. Całą sprawę mamy zrelacjonowaną przez narratora pierwszoosobowego Parkera i tym Parkerem jest ktoś, kto jakby zna dobrze tego doktora i z tym doktorem zaczyna robić śledztwo. Właściwie to śledztwo jest to takie dosyć proste. Śledztwo w środku opowiadania polegające na gonieniu tego podejrzanego, który zabił siostrę. Ciemne zaułki Podszywanie się, no najciekawszy moment tego opowiadania to jest podszywanie się przez narratora i tego doktora, przez takich jakichś podrzezimierzków, przebierają się za takie czarne typy i idą w miasto posiedzieć w spelunkach i tam powęszyć coś, porozmawiać z prostytutkami, no i jakiś trop jest wywęszony. Trafiają na jakiś trop jakichś bandytów, jakichś takich złodziei, zorganizowaną szajkę i idą w tym kierunku. Koniec końców spotykają gościa, który jest podejrzany, który tam podpity jest również. Zaczyna się chwalić, że kogo on tam nie zaciachał. Zaczynają go gonić ciemne uliczki Londynu czy, czy gdzieś takich terenów, właśnie nie wiem, no chyba Londyn i trafiają podczas tej ucieczki do piwnicy, w której zostają zatrzaśnięci w tej piwnicy. Więc no ucieczka podejrzany najprawdopodobniej ten harsz, chyba tak ma na Ach, nie, Hardy, Hardy. To on będzie uciekał i to myślimy, że to jest on. Hardy zniknął. Uwięziono ich w piwnicy. Ktoś z drugiej strony klapę zatrzasnął. Po chwili okazuje się, że w tej piwnicy, która jest totalnie ciemno, jak w Erebie, czyli w tych najniższych warstwach Hadesu, najciemniejszych, to, że tam jest taka linka i po tej lince można wyjść takim jakimś wyjściem. Znowu wracamy do typowego dnia. Nic się nie dzieje, tak? Czekamy. I kiedy główny narrator przechadza się po mieście, spaceruje z rewolwerem w kieszeni i z mastifem, czyli to jest taka rasa psa dosyć dużego, Mastiff, Mastyf, trafia właśnie na trop gdzie ktoś węszy w tym miejscu gdzieś w okolicach siostry i rzeczywiście wyskakuje znowu ten Hardy, który jest roztrzęsiony, bo szukał kosztowności. No i przydybany przez narratora opowiada historię, że on dostał ofertę od jakiegoś gościa, żeby właśnie obrabować tę siostrę, bo w domu jest dużo kosztowności. I to przesłuchanie już odbywa się w domu. W domu chyba tego Parkera. Ale ten dom to jest wspólny, tak? bo Parker przybywa tak naprawdę do naszego doktora. I po chwili wchodzi doktor. Więc oni teraz we dwóch słyszą, co Hardy ma do powiedzenia, ten podejrzany, a Hardy przyznaje się tylko do grabieży kosztowności, a nie do zabójstwa. I w trakcie tego przesłuchania nagle doktor zaczyna dostawać jakichś spazmów, zaczyna mu twarz dziwnie się wykrzywiać, jak to jest opisane, że doktor słuchał tych oskarżeń nie wydając ani jednego dźwięku jego cera nabrała żółtawej trupiej barwy rysy stężały, głowa opadła na pierś, zesztywniałe kończyny zastygły pod dziwnymi kątami kamienne spojrzenie nadało całej twarzy wyraz radamantyńskiej surogości, aż strach było na niego popatrzeć Radamantys to w mitologii greckiej syn Zeusa i Europy brat Minosa słyszał z prawości charakteru. Po śmierci został jednym z trzech sędziów w Hadesie. Sprawiedliwym, surowym i nieprzejednanym. Jednak tutaj jest to tak srogie spojrzenie, że doktor Arnold Rafasz osaczył mordercze swojej siostry i taki był upadek żydowskiego domu Rafaszów w hrabstwie Kent. No to jesteśmy w hrabstwie Kent. Kilka dni później otrzymałem list, którego fragmenty tu przytaczam. I okazuje się, że to ten doktor, który dostał właśnie ataku szału, jest człowiekiem chorym psychicznie, który swojego żywota dokonuje już w szpitalu psychiatrycznym i że to on miał skłonność do czynienia krzywdy najbliższym i właśnie, że ten lekarz, który pisze do narratora, to mówi, że ma nadzieję, że już niebawem będzie mógł powiadomić, naszego narratora Parkera o tym, że doktor już dokonał żywota i nikogo nie zabije. Natomiast wtedy ten doktor, znaczy doktor teraz ten z zakładu psychiatrycznego kiedyś przestrzegał, że jest niebezpieczny ten facet. Ten facet jakoś się wydarł, wybudził i doktor potrafił rozpoznać symptomy ale atak następował nagle, zwłaszcza kiedy podprzedzało go pobudzenie nerwowe. Kiedy pojawił się w moim zakładzie miesiąc temu, był w stanie obłąkania, a ja od razu skojarzyłem, że musiał dostać gwałtownego wstrząsu. Yy, więc to jakby nie było chyba pierwsze morderstwo tego doktora. Ogólnie taki twist, twist, który jest dosyć taki no może zaskakujący, ale jest to dosyć opowiadanie, które nie wnosi dla mnie za wiele pomysłu żadnego. Klimat może jakiś uliczek w tym hrabstwie Kent wieczorną porą, spelunka, ale tutaj jakby nie ma nic, co by zaskakiwało w kontekście biblioteki grozy. Jest to po prostu takie czytadełko niezobowiązujące do jazdy tramwajem. To by się sprawdziło wydrukowane w jakiejś broszurce czy w gazetce, więc no tutaj ocena 5 na 10, jakby nie ma co krytykować za bardzo. Jest to po prostu neutralny wypełniacz czytadło, który przeniesie nas do kolejnego opowiadania, który jest przekładem z nadpalonego rękopisu w Hindi, Tulsach. Opowiadanie w następnej wstawce, tymczasem udało się skończyć w 8 minutach, więc do usłyszenia. Kolejne opowiadanie to Tulsach. W nawiasie przekładu z nadpalonego rękopisu w hindi dokonał MS, czyli M. Shil. To opowiadanie, które w całym tomie oceniam, a przynajmniej na poziomie czytania właśnie tego po kolei, jest czymś, co po prostu trzeba przebrnąć, przejść na siłę, przemielić. Gdyż jest to osobiście dla mnie niestrawne opowiadanie przez jakieś 70% czasu. Jeśli chodzi o fabułę, to historia człowieka spisana jego własnymi słowami na owym rękopisie, Historia człowieka, który jest jakimś potomkiem Buddy, albo przynajmniej za takiego się uważa, podaje, zastanawia się sam nad tym, gdyż jest to człowiek, który obudził się w jakiejś takiej komorze, jaskini i jego losy mamy opisane poprzez jego życie 120-latka. Od narodzin tajemniczych, przez różne spotkania, koneksje z przeszłością, do spotkania kobiety, kobiety, którą on ratuje w pewnym momencie z ołtarza. To kobieta, która mężatka rzuca się na... Łoże zmarłego swojego męża, którego ciało jest palone. Główny bohater ją ratuje, żyje z nią, przez co właściwie jest to równoznaczne z tym, że nie dopełnia swoich przysiąg, przy, przyrzeczeń. I następnie rusza w świat, aby znaleźć sobie podobną jakąś taką jaskinię, jakieś takie miejsce, do właśnie zakończenia żywota. Tam zaopatruje się w opium no i doznaje różnych atrakcji. Właściwie to zakończenie, ta jego śmierć może być też odbierana jakoś dwuznacznie przez ten element opium, gdyż on no właściwie godzi się z tym, że Umrze. I dzieje się coś dziwnego, gdyż jakby posadzka, podłoga, ściany zaczynają się robić coraz bardziej gorące. Nie wiemy, czy to są halucynacje do końca, czy jest to rzeczywiście jakieś, nie wiem, schodzenie w głąb ziemi. Eee, a sam rękopis w pewnym momencie, jak to w Monty Pythonie e, w Świętym Gralu jest napisane, tam, tam była scena, jak ktoś pisał na murze, eee! <grym> To oznacza, że umierał i to E mu się rozciągnęło, bo tak umierał, to pisał to E. <głosy> Tutaj rękopis jest urwany. Ale no, samo to streszczenie nawet jest ciekawe, powiem wam. Tylko, że do momentu poznania tej żony, to jest w ogóle, czyta się bardziej jako esej, Ehm, otworzyłem oczy w komorze, która została wykuta w naturalnej skale. Spoczywałem w sarkofagu z czerwonego kamienia, spowity w całun z czerwonej materii nabijanej kosztownościami. Purpurowe zwoje spływały daleko poza moje stopy. Widać całun odmierzono dla kogoś znacznie potężniejszego wzrostem. Sarkofag był na tyle obszerny, by pomieścić ciało dorosłego mężczyzny. Trochę to wygląda jak kroniki, ale bardzo dużo tutaj jest takich mm, nawiązań do różnych właśnie wierzeń, religii tych hinduskich, z czego tutaj zaznaczuję sobie taki fragment, abyście mieli yy, poczucie tego, jak to może być ciężkie w odbiorze. Albo nawet może nie powiem, że ciężkie, bo ja dosyć szybko przebrnąłem przez to opowiadanie, ale to w ogóle nie jest dla mnie satysfakcjonujące jako... Coś, co oczekuję po bibliotece grozy, czy po... po o, groza bardziej tutaj mi e, szwankuje. Choć rzeczywiście ta komora na początku, ta komora, komora później e, też jest e, intrygująca na swój sposób. No, ale jednak forma tego tekstu całkowicie mnie zniechęca. Ja myślę, że nawet bym 4 na 10 dał, albo tak 3,5 na 10. Ehm, odsuńcie się, głupcy, jestem waszym maharadżą. To scena, w której on ratuje tytułową Tulsach. To jest właśnie ta jego ukochana, e, która weszła do nazwy opowiadania. Nie wiem, co spowodowało tę skrajną przemianę, jaka dokonała się we mnie. Mój uwolniony duch nie przestawał tańczyć w ekstazie na nowo przeżywanej młodości. To prawda, ślubowałem. Ale oczy Tulsa wabiły tym, co artyści greccy nazywali wilgotnością i co w rzeźbach oddawali przez lekkie uniesienie dolnej powieki. Ludzie to głupcy. Tutaj mamy właśnie ten moment, w którym on się zakochuje w tej kobiecie, która skazana jest przez tradycję na spalenie. Jednakże on postanawia ją ratować. Czytamy dalej. Na przykład ci sami Grecy wierzyli, że ze wszystkich nacji jedynie oni posiedli coś, co nazwali filozofią. Umiłowanie mądrości. A przecież już w czasach, których głosili to przekonanie, recytowane były hymny Wedy. Bramini skodyfikowali misterne powikłania aktywności atrybutów sadtawy, rajas i tamas. A Budda zaprzeczył, jakoby Brahma, Wisznu i Mahadeva stanowili emanację boskiego ducha. Tak wielka jest wrodzona próżność człowieka i płytkość jego myśli. Gwiazdeczka przypis. To opis skomplikowanych połączeń abstrakcyjnych elementów, atrybutów, satwy, sut, rajas, rój i tamas, tum, z bóstwami. Zaprzeczenie boskości brahmy, wisznu i Mahadewy. Odwołanie do Messii, tom pierwszy, strona 454 i tamże 455. A to fragment wyjęty z kontekstu więc nie najgorszy. Nie najgorszy w odbiorze. Wcześniej przez raz, dwa, trzy. No jest, jest trochę więcej tego nagromadzenia o kultach yy, na przykład, podróżował długo, aż w, wreszcie dotarł do Ur-Haldejskiego, jednego z pierwszych miast wzniesionych rękami Murarza i Kowala. Było to w Mezopotamii, zwanej także Aram-Naharaim. Żyło tam wielu wyznawców Sabeizmu, z którego nie wywodzi hierologia Parsów z którego się wywodzi hierologia parsów. Doktryna sabejska swoimi początkami sięga najgłębszych korzeni uniwersum. Luźne związki łączą ją z kultem falicznym o wiele ściślejsze z kultem węży. Jako, że wiele niebiańskich konstelacji przybrało formę wijącego się w skrętach gada, tak też zrodziła się więź, głęboka i straszna między płomieniem a wężem. A skoro płomień jest torturą, wąż stał się odpowiednim emblematem piekieł. Stąd w mądrościach hebrajczyków opowieść o upadku człowieka skuszonego przez węża. Stąd wyznawcy sabeizmu, czczący czyste ognie rozsiane po nieboskłonie oddawali również część przepraszam, cześć wężowej nieczystości. W ur znowu tutaj ur, ci co lubią opowiadanie ur Kinga, to mogą sobie tutaj doczytać wyznawcy sabeizmu to czciciele gwiazd ocz taka ciekawostka to są rzeczy ciekawe dla miłośników filozofii i dla ludzi obeznanych. Nie będę ukrywał, że na studiach moja przygoda z filozofią się skończyła, ale to też nie jest znaczące dla recenzji tego opowiadania. Po prostu dla mnie te detale, ciekawostki nie łączą się w jakąś narrację, która by niosła nas przy tym bohaterze te dygresje są zbyt oddalone od głównego trzonu opowiadania, jakim jest ten los te, tego no, 120-latka ciekawego, że po prostu jakby mnie to się nie łączy i coraz bardziej się rozpraszam i tylko próbuję przebrnąć do następnego Długiego akapitu, aby zobaczyć dokąd to zaprowadzi. I tutaj takie właśnie te trzy kroki. Narodziny w komorze, spotkanie tytułowe w Tulsach, potem znowu jej śmierć, bo on przeżywa dłużej niż ona i on wyrusza w świat po 10 latach i znowu jakby zaszywa się i, i znika. Można powiedzieć taki los człowieczy w jakiś sposób opisany. Mam nadzieję, że to jest jeden taki wybryk, bo tutaj tendencja jest spadkowa. Pierwsze, drugie, trzecie opowiadanie. Jest jakby no, coraz trudniej zachować kredyt zaufania. Jednakże w tym odcinku połączymy cztery opowiadania, czyli jak przeczytam kolejną kseluchę, to... Właśnie, ze względu na te zagadkowe tytuły Tulsa i Kselucha, być może to też jest jakaś damska bohaterka, która tutaj się pojawi, to ten podcast pierwszej części omówienia Domu Dźwięków zamkniemy właśnie czwórką opowiadań. Podwójne double feature, nie wiem, to raczej fourth feature, coś takiego. Um, no oczywiście, będę to czytał do końca. Chcę zakończyć wreszcie jedną, yy, jedną książeczkę C i T od początku do końca i wypuścić recenzję, bo już był chyba rok przerwy, tak na oko. Chociaż w międzyczasie czytałem pojedyncze opowiadanka, ale no, pogubiłem się już w tych, co mam nagrane pojedyncze opowiadanie, który tom zacząłem, zakładki, już nie wiem, czy ta zakładka, którą zostawiłem <śmiech> w danym tomie, co to było na przykład to jest zakładka, czy to przypadkiem włożona, czy ten, więc znowu kolejne tomy będę musiał czytać od początku natomiast Dom Dźwięków no fascynujący tytuł, więc będę brnął w to dalej aby dotrzeć do, kolej... do tytułowego opowiadania z tomu, no dobra 3 na 10 <grym> 3 na 10 dla Tulcach tak, muszę dać taką opinię jeśli wam się podobało to opowiadanie ciekawi mnie co z niego wyłuskaliście bo grozy tutaj niewiele bardziej jakaś taka epicka opowieść czy to się wpasowuje w CIT? Tak, takie marginesy bardziej bym powiedział. Marginesy grozy. Dobra, kończę. No i yy, do usłyszenia w kolejnej wstawce nagrywanej zapewne w innych okolicznościach. Tarecka nagrana była pod koniec lutego 2025. Pierwszy odcinek o Shilu kończymy dosyć zrezygnowaną recenzją Kseluchy, którą zacząłem czytać najpierw w wersji starszej antologii Brama Piekieł, i w połowie przerzuciłem się na CIT. Niestety, w przypadku tego opowiadania, ja daję ocenę 0 na 10, a raczej rzekłbym, że wstrzymuję się od głosu, gdyż zupełnie mi nie siadło. Powiedziałbym, że najpierw jest to jakaś taka rozprawka, która przechodzi w opis spotkania dwóch ludzi, czyli głównego bohatera i pewnej kobiety. Opis to za dużo powiedziane, bo to jest po prostu dialog. Dialog z różnego rodzaju filozoficznymi podtekstami. Na przykład... Zachwyciła mnie jej uroda. Noc doprawdy jest, bo on kamarte. Odparłem. Opalam się na świetle księżyca. To pożyczone światło orzekła. Słowa też pożyczone. Zaczerpność jest kwiatów syjona, starego Drumonda. Przypis. Szkocki poeta, zwany niekiedy szkockim Petrarką. Patrząc wstecz, nie pamiętam, czy zaskoczyła mnie ta odpowiedź, choć oczywiście powinna była. Na mą duszę, a co ty tu robisz? Olśniewasz urodą. Och, z miejsca znacznie bardziej oddalonego mój synu. Powiedzmy, że z balu dobroczynnego w Socho. Naprawdę sama piechotą na tym mrozie? No to co? Jestem stara i jestem filozofką. Mogę cię zabrać na przejażdżkę Andromedą, wysoko ponad barana, którego ona dosiada. Tkwią w błędzie ci messie, którzy uważają, że jasną stronę księżyca otacza atmosfera. Młoda Eos powozi na Diogenesa. Nie zasłanaj mi pożyczonego światła. wracam do domu. I tak oni sobie rozmawiają, aż w ostatniej scenie następuje pewnego rodzaju zbliżenie, z którego główny bohater wychodzi, <głos> raczej nie wychodzi, traci przytomność i najciekawszy z tego opowiadania dla mnie był epilog. Gdy słońce chyliło się ku zachodowi, odzyskałem zmysły i leżąc pod ścianą, obojętnie przyglądałem się paskudnemu sufitowi, obdartemu obskurnemu krzesłu, Stół z miękkiego drewna był nieduży, brudny. Cały pokój wyglądał tak, jakby nikt niczego tu nie ruszał. Był pusty, rozwiało się wrażenie przepychu. Nagle w moim umyśle rozbłysło wspomnienie. Wstałem chwiejąc się na nogach, wytoczyłem na ulicę i w zapadającym zmierzchu ruszyłem przed siebie, wyklinając głośno. Tutaj do końca nie wiemy co się stało, czy, czy to było wyimaginowane spotkanie, czy ten bohater został jakoś wykorzystany. Nie chcę w to wchodzić, gdyż dla mnie tekst był już najbardziej przeciężkawy z tej dotychczasowej czwórki. Ja po prostu wstrzymuję się od głosu, gdyż wszystkich tych nawiązań nie jestem w stanie ogarnąć i muszę przyznać, że troszkę mnie przerósł ten tekst no i takim akcentem równi pochełej kończę pierwsze spotkanie z Shilem. Następne spotkanie następny podcast będzie zaczynał się już od bardziej tradycyjnego tekstu pod tytułem Oblubienica i z tym kredytem zaufania dla Shila zostawiam Was będzie ciekawiej, jestem o tym przekonany, bo już kolejne opowiadanie przeczytałem Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia w przyszłości. Teraz zamykam drzwi do Biblioteki Grozy. Dziękując jeszcze patronom za wsparcie na serwisie patronite.pl Skóra. Do usłyszenia.